No, tak, tak. 4, 24 i 20. Ciekawszy mam nie. To można Oczywiście można. Tak, no, można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie. Siemano Lodziska, nazywam się John Burry, a wysłuchacie Stalowego Radia. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek plenerowy. Jeśli jesteście stałymi całymi słuchaczami od samego początku, wiecie, że cała nasza maszyneria tego radia, czyli tam wszystkie mm, okablowania, sprzęty, radioodbiorniki, radionadajniki, jakaś tam antena czy coś, y, są w naszym takim, w naszej przyczepie. Idziemy teraz właśnie do tak zwanego zielonego grzyba, ale o tym powiem za chwilę. Yy, może nas być nie słychać, możemy być niesłyszalni na północy albo w innych miejscach, tym bardziej oddalonych, ponieważ idziemy na mniejszej antenie, którą możemy przewozić. Bo ta nasza epicka, którą zdobyliśmy z północy, którą nam właśnie przywieźli nasi kochani złotnicy została w baśni po prostu. Nasza przyczepa została lekko zmodyfikowana, wzmocniliśmy ją, aby się nie rozpadła w trakcie podróży oraz w razie ataku bandytów. No bo szkoda, że się zniszczyło no i byście nie posłuchali sobie takiego prawda? Dobra, wracając, uhum. gdzie i co dzisiaj mamy robić? Jedziemy do zielonego Drzewa. tak, już o tym wcześniej wspomniałem, i będziemy tam handlować tym, co zdobyliśmy z mutantów i jest nam niepotrzebne. No raz jeszcze kupić kilka... Sztuk różnych dziwnych rzeczy plus leków dla naszych ludzi. Panie poruczniku, mutanty przed nami. Proszę zobaczyć, co mam zrobić. No, no to czas na zabawę. Przyzwiesz i postaraj się taranem jechać w nie. Później sobie postrzelamy. To jest. Do usłyszenia za chwilę. Włączy tylko jakąś klimatyczną nutę i zabawimy się. Po krótkiej przerwie na polowanie i sprzątnięcie niepotrzebnych, nazwijmy to rzeczy, czas na dalszą część audycji. No dobra, szeregowcy sprzątają teraz do truchu mudandów, a ja sobie mówię do was, no tak, i boli. Zemba, czyli te stworzenia, które przed chwilą spotkaliśmy, są to niebezpieczne mutanty z grona tych nierozumnych, no da, coś tam rozumieją, ale nie tak, żeby, wiecie, można było się porozumieć, tylko są to, można powiedzieć, takie zwierzęta, które zmutowały, albo zostały jakieś tam stworzone, nie wiem, wyglądają raczej jak, nie wiem, jak to powiedzieć, dziwnie, to są takie... Głowy jakiegoś jaszczura, jakieś jaszczurki, głowy takie trochę e, krągłódkie, od tej głowy jest taki, taki ogon, wygląda trochę jak kijanka, czy tam jakiś tam plemnik, i do tego są to dwie nóżki. Może to wyglądać bardzo hmm, groteskowo, czy też śmiesznie, ale gdy już takie coś spotkamy, to naprawdę nie robi się śmieszne. Ich ostre zęby są w stanie, no odgryźć, no te stworzonka są w stanie odgryźć Mam nóżkę w jednym chłapnięciem szczęki dlaczego mówię stworzonka? no powiedzmy, że to coś ma półtora metra wzrostu gdy stoi na swoich dwóch nóżkach gdybyśmy chcieli zmierzyć od końca ogona do początku szczęki no to by może miało 2,5 i metra są dosyć szybkie można je najczęściej spotkać w grupkach po 6 osobników Składają jaja, które są dosyć duże I jednym może najeść się kilka osób Pomimo mutacji Mięso ich jest dosyć smaczne I samo w sobie nie jest szkodliwe Chyba, że taka bestia Przebywała na jakimś skażonym terenie i żarła jakieś skażone pożywienie To wtedy no, trzeba odkazić Albo, albo przeboleć to, że to mięso jest skażone ich zęby są ostre grzytwa i osoby, które lubią strzelać z łuku często robią właśnie z nich groty do swoich strzał ponieważ odpowiedniej wielkości i kształtu są te kły inne tam, nie wiem jak się nazywały te kły nie wiem, czy nie kły, tylko te zęby wszystkie żuwacze czy kipieron wszystkie właśnie wyglądają jak grot od strzały więc są wydłubywane i osadzane na jak, jako grot na strzale Smażony ogon zębacza jest dosyć smaczny. Lubię sobie zjeść czasami taki dobrze przyrządzony ogon. No dobra, całego może nie dam rady zjeść, ale taki kawał takiego mięcha usmażonego z ogona jest naprawdę... ...bylebelisima, jak tam mawiał pewien kucharz pokładowy. Na pytanie, czy zębacze są koszerne, odpowiadam... Nie mam żadnego pojęcia. Chyba nie, bo są mutantami. Dlaczego takie pytanie zadałem sam do siebie i na nie odpowiedziałem? Ponieważ koledzy z naszego zaprzyjaźnionego radia Ej, waj, Nie zobaczyć. Żeby odpowiedzieć teraz na pytanie, żeby się nie musieli do nich iść, pytać się i tak dalej. Odpowiadam. Chyba nie. No bo mutanty. No. A wszystko co mutowane to jest niekoszernie. Jak pismo powiedziało. Czytam coś w tym stylu. No. Trzeba podkreślić jednak fakt, że gdy... Takie stworzenia zobaczą, że nie mają szans w walce z przeciwnikiem i zdążą uciec, to raczej uciekaj, bo jednak no, trochę tego rozumu mają w tych swoich zmutowanych mózgach. Bońce, bądź, bądź, rozumiem takie stworzenia i uważam, że jeżeli będzie jakaś możliwość, żeby je udomowić, to chyba sobie udomowię, bo... Bo jeżeli miałbym wybierać między Balfrogiem a takim zębaczem, to jednak wolę zębacza, bo takiego Balfroga taki... Zębacz choleresa, znowu się to, mówię. Ach, te powtórzenia. To ma go na jednego hita. Albo na chłopnięcie swoim gadim dziobem. No, a Balfro tylko... ...zrobi. Albo nawet nie zrobi. Wróćmy może jednak do zielonego grzyba. Co to w ogóle jest? Jest to taka... Miejscowość wioska, można powiedzieć, taka nieścinka, która jest zbudowana dookoła pewnego budynku, który z tym kształtem przedstawia grzyb. Albo coś zbliżonego kształtem do grzyba. Albo do jakiegoś talerza położonego na nóżce. No dobra, to jest grzyb. Co jest z tego grzyba. Cholera, nie wiem! I to miasto jest właśnie zbudowane przy takim betonowym budynku, którego przeznaczenia nie znamy. Nie znamy przeznaczenia, które było dawno. Teraz tam robią różne dziwne rzeczy, na przykład leki albo inne medykamenty. Do środka tego budynku nie mają wstępu osoby, które są spoza rodziny. Ciekawą rzeczą jest fakt, że w okolice tego grzyba, nawet te, po których teraz już jedziemy, to jest od naszej bazy uh, uh, kilka kilometrów, są wysuszone. Już niebawem dojedziemy do bramy i sądzę, że tam porozmawiamy z tubylcami. Wspomniałem coś o rodzinie. Rodzina jest to, no tak się nazywają, każą się nazywać wszystkie osoby, które należą do pracowników w tym budynku. Są w jakiś sposób powiązane z tym budynkiem. Za jakiś czas pewnie tam piszemy. A teraz przerwa na reklamy. Czy to nowy licznik Geigera? Nie, to nie nowy licznik Geigera. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tylko wyprany w perwolu, Black Magic, tylko perwol Black Magic wypierze ci twój licznik Geigera za jedyne dwa kapsła. Półtorej godziny później. No, dzień dobry, właśnie dojechaliśmy już na miejsce. Wy sobie przez ten czas posłuchaliście muzyki. Okej, okay. oto no my się tutaj powoli wypakowujemy i zaraz pogadamy z kimś. O, widzę, że tam handlarz sobie stoi i sprzedaje. Idę z nim pogadać. No, witam pana, nazywam się Jean Berry. Wjechaliśmy tutaj ze stali, jesteśmy z oddziału owców u Tak, ze stali. Tam są drzwi. Nie, chcemy kupić leki. Mam tutaj trochę sprzeda do sprzedaż. Co macie na sprzedaż? No, może pan zobaczyć, tutaj ładne mamy. Proszę, jakie zwłoki, można cię sobie to przerobić. Wiem, Zbierne że. Jest... dalej, pan, ja chcę dobrą gotówkę. Dla też stali. mamy, też mamy, proszę. Dobra, wy tu nas już kupowaliście, prawda? Tak, nieraz. Jaka była ostatnia cena? No, jakieś 60. To teraz będzie 300. Ok, wano. Tak, nie podoba nam się wasza imperialistyczna, izolacyjna polityka. Ej, ej, uważajcie! Nadciąga! Co nadciąga? Co nadciąga? Nie wiem, zwierzyniec z ludźmi na plecach. Jasna cholera, co to jest? Armia niedźwiedzi sam. Co? Niedźwiedzia kawaleria. Byli tu kiedyś. Kto to jest? To, jest to epicki widok. Te niedźwiedzie się śnią. Cholera no Na niedźwiedziach ludzie jadą. Co ich popierdzili? Żony, daj po kawkę! Nie dam. Kiedy jesteś? Co to jest? To jest Sergiej! To jest jakiś test To jest coś robić, Sergej? Tu jest flaszeczka, tak jak obiecaliśmy ostatnio. Co jest? Co to jest? Spirytus. A teraz mogę normalnie mówić. <laughs> Witam panów. Przyjechałem w odwiedziny i w złupianie tej oto dziury. Ty już byliście w zeszłym tygodniu. Nie? Tak. Nie by... Sergej! Byliśmy tu! Nie byliśmy! No, co, co ty gadasz? Kraszeczka dla Sergeja. Sergej! Kraszeczka! Ej, nie byliśmy. <laughs> Kim pan jest? E, ja. Jestem Iwan. Iwan. Groźny. Groźny, co ty jesteś? E, nie Skarpie groźny taki. Nie, tak. gro... nie gro... groźny. Grozny ty. <laughs> no, nie groźny. Nie groźny. No i. Jestem to jest też ten kawarzysta, czy co? O co? Ta, ta, ta, ta, takie nie zwiazki przygotami, nie? tak. Ta, ta, ta. Właśnie no, widzę ja, misia tej cholera jasna. Czemu on ma takie kury stojące? Nie, bo tu mam tak wyginanym łomem, nie? Żeby były takie bardziej straszliwe tutaj takie no. właśnie, nie widzę się nie boja, to kurwa! Kurwa, ślinie <grym> na całą podłogę weź, mop i to wytrzyj lepiej. Tam. No, bardziej, że pan tej ładnie robi za sprzątacza. No, nie, no tak... Panie Sergiej! Co jest? Po co chodzi z tymi? Kimiś, co to w ogóle ma być, jakaś kawaleria? tak, no tak najechać chcieliśmy na kogoś, nie, no z północy przyjechaliśmy, nie, to tutaj, do, tutaj na, na ten, nie? z z północnego zachodu, tego wschodu. A wiecie, że to jest teren leżący do stali? Stali czy nie stali, my siedli. <laughs> no i na dzwiedzie siedli i przyjechali. Co? Panie Miś, ja jak dorosny chcę być taki jak pan. Nawet dzieci! Zpieprzaj i, i, i zabroń łap i strzelaj! A potem sobie niedźwiedzia złap i dołącz do Bra! No... To co, idziemy łopi, No Muszę je słobić, przepraszam panów najmocniej. No. Obowiastki wzywają. O-okej... Opowiastki wzywają... No to, że się ich pan poznał. My co tydzień tu przejeżdżają, nigdy nie pamiętają o poprzedniej wyprawie. No nie dziwię się, jak był tak zaprawiony, taki trochę wczorajszy! No... Faktem ze wschodu jest! Cholera, raz na to idę jeszcze żyją! No słyszałem, że alkohol i spiritus zaprawia, że promieniowanie nie ma, ale przecież ten związek ze Związku Radzieckiego To się chyba nazywało Rosja przed wojną. Nie wiem! Słyszałem, że jakiś związek tam był tam mieli jakiegoś takiego. Pójdę naukę! Putinkę. Putinkę. No mieli takiego. No i potem bomby poszły. No i co się działo w tamte, nie wiem, bo ja też Stalowej byłem chyba, tak w Stalowej byłem w krypcie. A widzi pan. Tak, widzę. I teraz, kurwa, zżelacie ze mnie i atakujecie, kurwa, podjazdami. Jakimi podjazdami? Jak tutaj te... to są bardzo potrzebne rzeczy, żeby zdobyć ten teren, aby was umocnić. A, zdobyć, żeby umocnić. No raczej. Ruchajmy w imię dziewictwa. No raczej, no. Panie, no musi coś być takiego, no. Jeżeli coś jest nie w jednych rękach, tylko w kilku, to się zaraz wszystko rozwali. Zielony Grzyb powinien być niezależny. Hmm... Kwestia sporna. Nie, my ten spór rozwiązaliśmy. Jest nasz. Póki co. Chcecie leki? No chcę. Dobrze, już więcej może nie mówmy na ten temat. No. No dobra, panie. No to dobra, dobijamy, dobijamy tego targu. Ma pan tutaj trochę tego... Truchła z tych mutantów, to jeszcze proszę, maja, trochę naszych chemikaliów. Chcemy leków. Tam zaraz, zaraz kolega przyniesie listę, co nam potrzeba. Dobra, ale od razu mówię, że na te zadrapania, które się robią te takie zaka zakażenia, to nie mamy już. Nie ma już? Wyszło wszystko. Cholera. To chyba z północy coś przy przygowiało z wiatrem i wszystko się spierdzi bardziej. A może jest z tymi kolesiami? No, Ach. to gdzieś, gdzieś tak. Czeska chce czystanie... te Mam pewną taką... Pewnie co te niedźwiedzi tak strzelają i pewnie to z tego wina. No. Szlak by ich Nie, że przyszli to jeszcze zasrali i zaraźli. A jeszcze strzelają? O! Nie, nie, nie. Bo to, to chodzi o to, żeby zwrócić na siebie ich uwagę. Bo na oni nie trafiają nigdy. Ale trafiają po bokach. Jak na przykład we mnie by teraz wyprzyli... Co? Serio z tej pepeszy? Tak, to byś pan zmarł. No nie, no, nie wątpię tak. To muszę na siebie ich uwagę wziąć... Żeby strzelali do mnie, jak pan umrze. No. A, a to szkoda, jakby pan umarł, no bo kto będzie teraz z nami handlował wtedy? No nic No właśnie. No. Lepiej tak się ustawić, żeby między nami strzelali w tego dzieciaczka tutaj. Nie, bo jak będą między nami strzelać, to yy, a obaj, obaj a, Hmm, Kiepska sprawa. Nie, trzeba im dać flaszkę. Flaszkę. Hmm, dobra, a po ile macie flaszki? a to zależy. Macie tutaj bimbrownie znaczy nie do końca, to jest tak, ma, mamy taką ten, ale to pijemy, ten, trucizny pędzimy, to w sumie to, nie, to Tylko tym ruskim dajemy, niech sami zdychają. Wie pan, metanol, etanol, dobra, no. metanol? No rozumiem, rozumiem. Ale się trzymało, znaczy... Słyszałem, że takie osoby lubią też butanol. Kto wie, kto wie, kto wie. Dobra, panie. Nie, butanol to nie był gaz, coś mi się pochrzoniło. Nie wiem, nie zależy. Znaczy za wiem, że znaczy. lubią pić. To tak. To Słyszałem naprawdę. właśnie, lubię rzeczy takie niektórzy jak Lubię takie drągi typu metanol, to butanol i. propanol. Propanol też pijają. Pentanol, hexanol, sextol, oktanol. Ja panie, na... panie, nie mów, przestań mi go! Mam książkę powiem. od chemii do podgoły gimnazjum. Sprzed wojny. Co to jest w gimnazjum? z gimnazjum? Sprzed tam tak robili. O, to co oni tam robili? Nie wiem, zamykali młodzież i im kazali palić i pić. Hmm, kiepska sprawa. No. A nawet w sumie, no nie dziwię się, że ten się wtedy upadł, jak tak robili to No Na ziole sami pewnie No, i jeszcze rasiści Rasiści, to nie, co, Kochani, A abidii. najgorsi to byli patrioci, Ci to już w ogóle A słyszał pan o tych, co krzyczyli Aj waj, aj, waj. Tak, aj waj. ci co radio jeszcze mają takie osobne No tu jesteśmy właśnie z radia, radia stali Coś słyszałe Słyszałe? Ale oni tak właśnie krzyczą, hej, wej! I tak mówią, tak rabinie! Tak, jak tak dziwnie, wnoszą noszą czarne stroje i kapelusze. Icki! Icki! Tak, to oni! To oni. Kiepska sprawa, tak, zlega, tak. prawda? Aj, wej, wyś spierdalaj. I... Yy. Tak im mówimy, jak mm. przychodzą handlować. Ale trzeba im przydać umą handlować. No nie wątpię, no jak. Ja on... my nie chcemy im sprzedawać, oni tak coś wynoszą. No, Ale no, co to wynoszą? To wszy wszystko, to. i to, to... skarby, chemia! Ty dywanu pan nie przypilnuje, że i dywanu nie będzie. O, to kiepska sprawa. Taki to dywan to... Nie... Co... O, ten dywan, co tu mamy, to jest piękny. Jest takie kostki piękne. No i panie, to jest posadzka. Jaka posadzka? To nie dywan? Mechem porosłe. A, o, co to chodzi mięśnią? Nie wyniesią tego. Jeszcze raz? Nie wyniosło tego. Nie no, tam jest pusto. A, o, ej, to jest dobry pomysł, żeby ich przecież tak zatrzymać. Nie bardzo. Jak zatrzymać? Taki mech, że tak rozłożyć mech. Nie, to, I to nie, zgarnia ciała nie, nie, i to nie, później nie, to nie inaczej, to inaczej. Bo to inaczej? Nie. To im to po prostu trzeba dać sztuczne pieniądze z bombą. A. Tak wo, wo, worka pieniędzy, oni wezdo i to wybuchnie. No. To jest C4, kiedy pilota, nie? Że no. nie odchodzą. I, I kapsle pozbierać kap można, może. No, bo kaps wiadomo. Nie spalą się za bardzo. Kończy Ale pogną jeszcze po bardziej. Pan to? Patrz! O! Szczespoły śmierci! A Spalmy Kazak, atakuj! Dobra, yy, Co robimy? Co robimy? To z wasz teren! Chodźmy do środka szybko, bo... Bo się... Okej, okay, dobra, wyciągać karabinę! Napierdolamy! Ale... Dobra, panie, to co to robię? Przechodzimy do środka. Wiem, że nie wolno, że nie wolno go wprowadzać, no ale pan też zginie. Zalotą musielską. Kurza macie. Maciek, odpalaj auto. I zeszczelaj. Możecie uda nam jakoś wyjać stąd. Okej, okay, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, okej, okay, odpalaj. Yes, Jasne, dzielnie. Znowu. Zdamy. Na ranę.